Ja już zacznę i po prostu będziemy z tym płynąć i to się no, wydnie. no ty już zacząłeś. No, no ja już nagrywam, jest fajnie, nie? Okej. Okay. No to witamy, witamy wszystkich w podcaście Podejmij, podejmij ten podcast. Wita się z wami redaktor Wiśniewski. Zamiast na śmietnik, to do skrzynki. Są ze mną? Jacek, korwiniści do Somalii. <grym> Oraz Szymon, absolutny hit ostatnich 48 godzin. No, <grym> także no, mamy co mamy. 23 listopada, dzisiaj spadł śnieg, początek depresji, przynajmniej u mnie. Przynajmniej u ciebie, ja nie no. mam z tym depresji. Ja mam depresję tylko z efektami tego śniegu. A, jak depresja jest ciafra, na depresję No i, i dobra, no to. Żeby tutaj nie strzępić <śmiech> mordy <śmiech> nie. niepotrzebnie. O, nie, na początek chciałbym coś tutaj zareklamować, bo jesteśmy tutaj po części też podcastem. Y, tym. Oj, no że proponujemy rzeczy. <śmiech> a, więc, a, a więc ja bym chciał tutaj zaproponować najnowszy żywiec. Ile, żywiec? Dostałeś? Ile dostałeś żywiec... od żywca? No, no, stary, najpierw. właśnie nic nie, do... nie dostałem, a nawet im zapłaciłem za to. Żywiec Sezon to jest y, drugie takie wymyślane piwko po ich apie. Y, no nie, i nie, no to chyba nie. Co? Nie, no właśnie to jest dobre. Właśnie żywiec ma dużo piw teraz takich wymyślonych. No, no to jest, spoko, to jest wiesz, bardzo dobre. No. Generalnie jest to jakaś dość nowa tendencja. Kiedyś był po prostu żywiec i koniec, nie? Mhm. No a teraz właśnie wy, wypuścili na jesień tego Sezona. To jest, no nie mogę tutaj za wiele powiedzieć, bo, bo jestem w sumie amatorem i się nie za, nie, nie za bardzo znam, ale jest to belgijski styl. Yy, no i on się charakteryzuje właśnie yy, jakimś takim posmakiem skórki z, z jakichś tak pomarańczy zbliżone jest to trochę do przenicznego piwa no o. ciekawe, ciekawe, ciekawe także ja no, ja na w rozsądnej czy... cenie gdzieś tam poniżej 4 zł za to chyba dałem no i ja bym zachęcał tutaj do spróbowania ja piłem to osobiście i no. bardziej jednak w gusty trafia apa moje Apa to... jest bardzo dobra. No, no tym ty bardziej jest że... naprawdę pieniężnym piwem. Tym bardziej, że podobno od apy jest teraz trzecia warka. Yy, która jest znowu dobra, bo druga była podobno słaba. Mm. Tak mówią a, to ludzie. Ty tak mocno jesteś wkręcony w to. Znaczy nie, tak mówią ludzie po prostu. Ja tam nie wiem, mi, mi no, ale wszystko smakuje. Ale przynajmniej wiesz co mówią ludzie. No wiem, bo no je uszy. <śmiech> <śmiech> Kamil się tam interesuje tym piwnym półświadkiem. No, troszeczkę, troszeczkę. Wyczuwam lekką goryczkę. <laughs> no dobra. Dobra, no to ten, zaczynamy. Zaczynamy nasze podkaściwo i temat, temat odcinka, temat edycji numeru. Zaczniemy jest... właśnie od takiego Gwoźdźcu tematu dogramy. ze sporą dawką goryczkę. No, duża, bardzo wyraźna goryczka. To będzie znaczy odpłana. to jest dramat, który rozegrał się o mało co na naszych oczach. O mało co, ponieważ no. był napad, napad na moje miejsce pracy. O kudniks. Był napad, tak yy, po prostu wielki rabunek, ba bandytierka i tak dalej. Wydarzyło stylu, się to. w stylu klasycznych westernów. No powiedzmy, powiedzmy. <głosy> Wydarzyło się to po prostu parę dni temu, także info całkiem świeże. <głosy> no i ten. Nie wiem, co wam tu mam na razie opowiedzieć, jak, jak, jak to powiedzmy przebiegało nie, czy No ty najlepiej znasz sprawy, więc właśnie no opowiedz przebieg, nie. No ja no. ogólnie nie wiem o tej sprawie nic, więc no, ja bym chciał wiedzieć yy, po prostu przebieg wydarzeń, jak to jak do tego doszło. No dobrze, no więc tak Chwila. Yy, opowiem jakoś tak pod, pokrótce całą, całą właśnie akcję. Yy, postaram się nie mówić tutaj szczegółów, bo.. Ale nie my się czy zorientujemy w ogóle jest... co ty robisz, nie musisz mówić, co będziesz no, mówił. Nie wiem, po prostu nie wiem to czy robisz. to jest rozsądne mówić o takich rzeczach. Po prostu w internecie kiedy tam na policji się jakaś sprawa toczy. Kurczę, bo zjewaj to, bo ty miałeś powiedzieć, że kolega kolegi, którego kolega pracuje gdzieś tam. Dobra, już za późno, nieważne, w każdym taki... razie tak, był napad. Ja pracuję w takim właśnie całodobowym powiedzmy punkcie z jednorękimi bandytami. No i. A znaczy, w magazynie pracujesz tam? No, no i, i ten i. Była godzina piąta rano kiedy standardowo właśnie ziomek, który, który miał tam też nocną zmianę yy, no jak zwykle po prostu gdzieś tam yy, zauważył, że jest następny klient, my tam generalnie siedzimy cały czas zamknięci no i yy, jak klient przychodzi, to mu otwieramy te drzwi yy, widzimy go na kamerze generalnie no na... i drzwi są zamknięte na jakiś zamek, Tak, tak nie, no się otworzyć od no. to jest ważne też, nie? no i cóż, nic by w tym nie było powiedzmy nie tak, gdyby nie fakt, że kamera, y, która rejestruje jakby obraz przed tym wejściem y, tak naprawdę ona pokazuje tylko malutki urywek tego, co się tam dzieje przed tymi drzwiami bo y, te drzwi mają za sobą od razu taki róg y, za którym no tak naprawdę Mógł, mogłaby się cała banda ludzi schować i czołg. nikt by ich nie widział, nie? Może no, tam czołg czołg by, tam, czołg by tam mógł stanąć i, <śmiech> i po prostu niezbyło. To jest, to jest nie miał słynna dzwonacka, tak? Tak, tak, no i co? No i ziomek właśnie otworzył te drzwi. Eee, no i ten, który właśnie dzwonił e, i stał przed kamerą się odwrócił, zakładając wtedy kominiarę. I w, ten, w tej samej sekundzie wybiegł drugi za e, z tego rogu, nie? O nie, poczekaj. No. Czy ziomek zanim otworzył te drzwi twój no. to widział gościa na kamerce? Czy... Tak, widział gościa na kamerce. Czyli Widziałem ogólnie z, y, zarejestrował jego twarz. Yy, tak, zarejestrował. Mhm, yy, okej. Okay. Ale zaraz ci powiem co było yy, dalej. Yy, yy. No i wiesz. Y, ten drugi w ogóle wypadł za tego winkla i mu jakiś taki dziwny chwyt założył. Jakiś taki że po prostu złapał go za głowę, za szyję nie wiem, czy umiecie sobie to wyobrazić. Nie to jest w sumie nawet ciężko opisać. Po prostu no, mów. No. Rób to, rób to. Po prostu złapał go jakoś tak za szyję i obalił na ziemię całym swoim ciężarem ciała, nie? No to da radę sobie to wyobrazić. Mhm. I kiedy już go powalił, to właśnie spieli mu nogi w kostkach i ręce tymi takimi plastikowymi zipami, nie? Mhm. tytkami. -ty tak, no. tak. E spieli mu TT, no i założyli worek na głowę. Żeby nic nie widział. O fuck! No. E no i przystąpili do rabowania, nie? E wzięli kompletnie wszystko. E no, wiadomo, tam kasę, jakieś tam inne rzeczy. E no i to są oczywiste jakby tam sprawy, powiedz o, oczywiste łupy, ale były też mniej oczywiste. Na przykład. E ten ziomek miał w takim e worku. E Wiecie, takim po prostu zamykanym... Jak to się nazywa? No ten wszystko taki... jedno, miał w worku. No, no, no miał w worku miał po, wodypek, po prostu no. kawę, to wysypali tą kawę na ziemi i nawet ten worek zabrali. <śmiech> Ojej, ale Etiopia! O, <śmiech> no, ale... Fajnie, fajnie. Istotne jest to, że... Ej, monitoring... może myśleli, że to ma diamenty. Nie, bo e po prostu nie. myśleli, że tam coś jest w tym worku, ale już go podnieśli, więc zostawili odciski, więc musieli go wziąć ze sobą, nie? A, no. Jacek, widzę, tak. że kryminalne zagadki w Miami, no wierzące, no, Największy fan. No i ten, ale właśnie, bo ty Jacek, tam się o ten monitoring, nie? Mhm. Problem z nim jest taki, że, znaczy wiesz, nie wiem, gdybyś ty chciał mieć jakieś miejsce, które wiesz, monitorujesz i tak dalej i chcesz mieć z tego obraz, to gdzie byś zapisywał, powiedzmy, obraz z tego? No na jakimś kąpie pewnie, nie? No na kąpie, ale na kompie na miejscu czy gdzieś, gdzie indziej raczej, nie? No wiesz, to trudno technicznie, żeby gdzie indziej. Wiadomo, że lepiej A, mieć by być jakby, internet, jakąś kopię chyba. czy coś. Ale przeważnie robi się, się to na miejscu. Tutaj wypowiedzieć, no i właśnie w tym przypadku również robiło się to na miejscu. Tylko to tego ten... kąpa nie miałbym na środku, gdzie można łatwo wejść. Nie? No on, Podobno, nie był, na... on nie był, wiesz, na środku, ale był w szafeczce, do, do której po prostu klucze były w szufladzie. Aha, no to jest Także z... po prostu, no, ci, zarąbali... że, już, że schowane dosyć już, nie? Wiesz, zarąbali cały, cały komputer z, z recordingiem, nie? Aha. I nawet wyrwali ze ścian te kamery. Po prostu <śmiech> wszystkie. <śmiech> Kiedyby kamera to, przypadkiem nie powiedziała, nie jak przyjdzie, <śmiech> przyjdzie policja. No wiesz, no lepiej, lepiej dmuchać na zimne, myślę, że z no, takiego założenia wyszli. Nie? No, ale nie oczekuj od tych ludzi, że, że wiedzą tam wszystko. Oni się uczyli, wiesz, o ja ramunkach, że... a nie o kamerach. Ja tam myślę, że on wie więcej od ciebie, dobrze. dlatego wziął tą kamerę. <śmiech> no, na pewno. No. no i pokroili wszystko, dosłownie wszystko. Eee... Ale dobry motyw, nie? Kradniesz po prostu security całe, nie? Stare i, no i w ale... bardziej, no dzień dobry, mam na sprzedaż tutaj zestaw monitoringu całej. No Używany posypał... prawie wcale. Tylko zamontowany do sprawdzenia. No. I wszystko ale... działa. Wiesz, jak... Jak on, jak on zabrał worek tylko dlatego, że zostawił na nim od palców, no to on zabrał też kamerę, nie? No, dokładnie. No, on nie On no, po prostu w tą prostą logiką, wiesz. Wszystko, tym workiem, co on... no to może na, na, na fanty, tak przez chwilę myślałem, że to na no, fanty może prostu może ten może worek, no. ale, ale jak spytałem tego Ziemka, to on ale powiedział, że ten na worek fanty to nie wiem. po kawie i później wszystko tą kawą ujebane, co? <laughs> no, <laughs> stary, pierścienie, diamenty, <laughs> wszystko Boże, całe, wszystkie w kawie, nie? kawie nie? Nie <śmiech> walił te tego łupu <śmiech> No. Okej, okay, no to kontynuuj. Co tam dalej się działo? A co tam dalej się działo, no. Eee, no, zadzwonili na policję. Policja przyjechała. Ej, ej, ej, ale co z wiołkiem? Ale nie, co, no co, co, to? co, co ten? I, i skończyłeś na tym, że gościu leży z workiem znaczy no, na głowie, no. oni wybiegają. I I co, jeszcze tam leży? Jeszcze teraz tam leży? Pomódlę. Że ogólnie cała akcja to trwała podobno jakieś 10 minut, nie? O. Yy, I on mówi, nawet nie próbował tam krzyczeć, że pomocy, że ratunku, bo stwierdził, no... Będzie dar yapę, to go jeszcze tam popiął, to... No, no. W sumie... Gdzieś tam no, się ułożył że... jakoś tak w miarę, w miarę, żeby go nic nie ubierało i czekał, aż se pójdą, nie? Znaczy, wiesz, w takiej sytuacji, jak już masz ręce i nogi spięte i worek na głowie, to już, wiesz, lepiej dbać o zęby, nie? No, no w sumie. T Tym bardziej, jest... że wiem, że jakoś tam czy, um, ogólnie szału nie ma, żeby tego bronić. Ja, ja, ja... Całym, no raczej nie. fajnie, że no. żyje, nie? Tak no. no. Że jeszcze nie masz kosy w brzuchu na przykład nie no. Może nie pogarszajmy sytuacji tutaj. Ale właśnie zastanawiam się, zastanawiam się, bo z tego, co, co gdzieś tam się dowiedziałem, to wynika tyle, że oni właściwie z gołymi łapami to obrobili, nie? Ani żadnych noży nie mieli, ani no. nic. No, tak, tylko po prostu wzięli typa z zaskoczenia, nie? Dopłyn z tą opowieścią najpierw, a później będziemy kminić. Znaczy, no, to jak mówię, zrabowali wszystko, co było do zrabowania, nawet takie głupie rzeczy jak worek po kawie. Nożyczki jeszcze ukradli na przykład korektor, korektor, fuck, korektor, długopisy, jakieś takie rzeczy. To nie, to ja myślałem, że. Wiesz, rzeczywiście... bo to są rzeczy, które szybko można sprzedać, nie? No. Wiesz, no, choćby, choćby ziercią, nie wiem, kura. choćby w podstawówce, pod klasą z plastikiem nie? O. Ej, mały, <laughs> Podbierzesz... kupić nożyczki? Nożyczki, to, korektor? Dzisiaj, dzisiaj facetka kazała przynieść nożyczki. Masz nożyczki <laughs> <laughs> O, facetka nożyczki. No, ja no, myślę... ale w każdym razie, no, to jak mówię, no, wzięli, co było do wzięcia ee, i wybiegli, nie? No i mój, właśnie ten chłopak gdzieś tam potem, jak już stwierdził, że jest bezpiecznie, że już, że już se poszli, to wstał jakoś. Yy, no i powiedzmy w oswobodzeniu się bardzo pomogło to, że to jest taki military head trochę, nie? Czyli mm -hmm. o co chodzi? Mm -hmm. No... Jakieś mm, po prostu, nie wiem, wojskowe czapki, no, spodnie, spodnie moro, kurtki moro, buty moro, pasek moro, t-shirt moro, okulary moro, nie? No i miał akurat po prostu w kieszeni ten... Y, tyzorek nie? To dość szybko udało mu się uwolnić. Ej, no właśnie, a z jego rzeczy coś ten? Tak, tak, jego... tak, no. Jakieś laptopy, telefony, portfele, no to... to a to czekaj, też... to wyciągali mu z kieszeni coś, czy... Bo borcel, eee... telefon to co? No, próbu? prawdopodobnie no właśnie osób? go obszukali go tam po kieszeniach, nie? Ale no, nożyka mu nie zabrali. No, nożyka jakoś nie. Kurwa, patrz. <laughs> Może mówiasz, furtkę, szczęści, furtkę zostawili jakoś, nie? O, Albo nie znaleźli zimno było. tego, trudno powiedzieć. To, no, nie i było ten, zimno no i ten, no i. No właśnie, właśnie. No i ten, i tak to wyglądało. No potem zadzwonił właśnie na policję. Policja przyjechała. Yy tam te wszystkie, pomazali wszystko tym całym pyłem do zbierania Ale, odcisków palców, po, po, nie? Poczekaj, no. ten gościu zadzwonił na policję, nie zadzwonił najpierw do właścicieli albo coś takiego? Myślę, że jakoś zrobił to równolegle, wiesz, w sensie od razu tam, potem zaraz do właścicieli, nie? No wiesz, bo no. w takich szemranych interesach ja bym najpierw <laughs> jednak się upewnił, czy czasem nie pogorszył sytuacji, nie? No. no, no, ale nie on to raczej myślał z tego, z tego powiedzmy podło... z tego, z tego wiesz, z założenia wychodził, że po prostu jego rzeczy skroili, nie? No, no. Też, że... No dobra, no, okej, okay, ale w dalszym broni. ciągu było to kasyno z jednorękimi, ale spokojnie. No tak. <laughs> Co tutaj miałem jeszcze? Aha, no... Bo to jest właściwie cała historia, już nie? Przyszli ten policjanci, pomazali wszystko tym pyłem do ściągania palców. Coś tam niby pościągali, ale tak naprawdę do nie wiadomo kto to zrobił, bo, bo kominiary. A, a, a temu, co był z gołym rejem na początku, to się nie przyjrzał. No i cóż, tak to było, nie? Eee, I teraz, właśnie pytanie mam. Bo tutaj na przykład Ty, Szymon, te trenujesz, nie? No, jest to poniekąd prawda. No i co ty byś, ty byś się bronił na przykład, powiedzmy, jakby cię taka, jakbyś był w takiej sytuacji, czy co byś, co byś zrobił? <grym> to jak znaczy, myślisz, jak uważasz? Powiem ci, ciężko powiedzieć w sumie, nie? Myślę, no. że... No zakład, załóżmy, że tam też twój laptop gdzieś tam stoi, nie? No załóżmy, że tam stoi mój laptop, no, no tylko, że... W... To zależy też, wiesz, w momencie jak, jak na przykład koleś weźmie mnie z zaskoczenia, no i mi pospiną nogi ręce i ja w tym momencie jestem już obezwładniony jak ta dzika świnia na rodeo. No. To, to w sumie w tym momencie nie, zachowałbym się dokładnie tak samo jak mi koleś. No ale wiesz, na przykład powiedzmy, on cię dopiero próbuje chwycić, nie? No. A ty widzisz, że on nie ma ani noża, ani nic, tylko gołe ręce, nie? No, próbowałbym tam jakiś... Ty, jakoś go tam jebać, nie? Tak jak zostałem To jest uczony. właśnie ten, ten, ten, ten, ten problem, wiesz, czy... Ale no, to, to jest... eee, nie wiem, nie wiem. To trudno powiem ci powiedzieć, że wiesz, opostaw się w takiej sytuacji, co byś zrobił, nie? Wiadomo, o. że każdy ci powie, no, będę się bronił przecież, kurwa, umiem się bić i tak dalej, nie? No, nikt nie no, Ale z drugiej po prostu... strony, po co niepotrzebnie dostać w mordę, nie? No dobra, jak jeszcze stoję i jestem oswobodzony, to kto wie, czy ja w tym momencie o swoje życie nie walczę, nie, bo nie wiem, co ten koleś na razie chce zrobić, czy on chce no. mnie tylko okraść, on w każdym razie leci na mnie z łapami, więc drogą dedukcji dochodzę do wniosku, że on chce, chce pozbawić mnie przynajmniej, nie wiem, życia albo zdrowia. Zdrowia, no, no. dokładnie, ja myślę, że tak jak, jakby było takie właśnie, gdyby mieli kosę czy coś, no to inaczej, nie? No. Ale jak tak normalnie, to pewnie chyba każdy by, wiesz, jakoś tam... Impuls obronny jakiś by się włączył każdemu, nie? No, raczej no, tak. Chyba byś się nie pospinał sam tymi paskami i nie leżał na no, bo... I no. to... Z drugiej strony, patrz, patrzcie, taka sytuacja, że na przykład... Yy, wy nie macie tam swojego żadnego swojego sprzętu, co moglibyście go stracić, nie? To jest trudne do wyobrażenia sobie, ale płynie, no. No wyobraź sobie, że nic nie masz i tak naprawdę nic byś nie stracił, nie? I wchodzą no. te chłopy... Ty zamyka zamykasz za nimi drzwi, a oni mówią, dobra, ziomek, to to jest napad. Yy, Połóż się na ziemi, my ci zepniemy ręce i nogi i po prostu będziemy rabować, nie? Nie, no co ty, nie. Nie, że, no nie, tak, nie, to nie. będzie. Przeszło. Ja bym i tak zajęwał, kurwa, kopem w głowę, chyba, żebyśmy się od razu nauczyli, co to jest, co to są dobre maniery. Nie, ale wiesz, no, gdybyś nic miał nie stracić, no, to ja nie wiem, czy bym nie współpracował, czy bym nie powiedział, nie, dobra, no proszę, czy... tutaj ręce, ale nie za ciasno, okej, okay? ja mam wrażliwe nadgarstki. I, i jesteś w escape roomie teraz, stary, i musisz się uwolnić. No <głos> nie. Ile nie, nie, no, się no to, myślę, to że tak się nie tylko. powinno, tak nie powinno się robić. To to zrównujecie z, z kurwa z psem po prostu. No, nie, nie jestem no dość, psa. pies, pies gryzie, pies pies walczy, tak? tak myślicie, że tu jakiś ty jesteś takim takim. Godność no, ważna w takiej ta, sytuacji. Nie tak. że godność, ale wiesz, że skurcze. No ale nie tu no, nie nawet wiem. nie chodzi o godność ani nic takiego, tylko co ci taki cfelką kurwa przyjdzie i ci będzie kazał się spinać wtedy no, no ty dwóch cfeli. No to dwóch był. Cweli to jeszcze gorzej stary nie? Nie, jeszcze dość, gorzej. Że je, nie dość, że jeden cwel to, to dwóch cfeli przyjdzie do ciebie i ci będzie mówić, że się masz sam tydy tytkami pospinać, tak? <śmiech> <śmiech> Chyba na głowę, kurwa. Nie kurwa. no, pomogliby ci, pomogliby ci, no bo a wiesz, No ja. dzięki stary, ale super, <śmiech> nie? <śmiech> Fajnie wiesz, że pomagacie pomocną dłoń dali, żeby, żeby ten, żebyś nie musiał się trudzić. No fajnie, fajnie tam. Przytrzymałem no. z jednej strony, nie, jak będę zapinał z drugiej. No, ja także bym ten. Ja pokazał, co, co tam można zapiąć jeszcze. <grym> no ale dobra, już bez kozaczenia. Coś, coś jeszcze, Jacek, byś coś tutaj coś... dodał? Nie, no, my w sumie myślałem, radny? że będzie jakaś bardziej porywająca ta historia, ale bo miałem z co teaser z tym, tego. Co tam w ogóle z tym, z tym całym interesem się dzieje teraz? O co? No, po prostu zamontowali nowe kamery i jakby się nic nie stało. Aha. Myślałem, hm. że to pozamykałem wpizrzeć, ale widocznie. Znaczy ja jestem kimś. może o, ostrożniejszy trochę, nie? Mhm. Wiesz, myślę o tym, że, że coś może być, bo wcześniej w życiu w ogóle bym nie pomyślał, że jestem tam zagrożony w jakikolwiek sposób. No ale popatrz, zrobią dokładnie to samo i dalej jesteście w dupie, nie ma nie ma jakby. A powiedz jest mi... to idealny motek, nie? <laughs> nie ma szans. Mi, bo ta, ta właścicielka tego. Czy właściciel, no. czy właścicielka to jest. Bo właściciel. Nie wiem, jeszcze... Właściciel, dobra, to ten właściciel. Eee, to on ma tego więcej? To ma jakąś sieć tego? Czy... Tak, tak, no to jest, to jest, Aha, to jest ten. I on już jest obyty, powiedzmy, z takimi sprawami, zdarzyło się kiedyś. No, wcześniej? ponoć właśnie w tą samą noc yy, w Oświęcimiu. Yy, też, też w dokładnie podobnej porze był. Ej, to to już jest też zorganizowana grupa, grupa przestępcza w takim razie? Nie, raczej nie, <głos> chyba przypadek. Kryształowa noc na e... przypadek. Ale no. ten, y... aha, no czyli, a ty na przykład, nie wiem, jak, jak tam zatrudniałeś się, powiedzmy, albo coś no. takiego, miałeś wcześniej gadane jakieś, że, że co, że przyjdą typy i ci zajebią, czy coś takiego? Właśnie nie, ja właśnie pytałem, że czy to nie jest czasem niebezpieczny biznes, nie, i tak dalej, to, to właśnie ten napadnięty ziomek powiedział, co ty... <laughs> Co się nic nie dzieje. No, no i teraz masz, się zwolnił z masz. tego powodu, że. że, że, że ten. Aha, on Także... już nie pracuje, tak? Nie, no nie, nie. nie. No. Nie, nie. no, nie. no. O, a ty byś pracował, jakby tobie się przydarzyło? Czy... Nie wiem, zależy. A wypłacili mu jakieś odszkodowanie, w sensie takie wewnętrzne za to? Nie. No, no, no to tylko, ja bym tylko zobaczył. usłyszał. Że trzeba było nie nosić takich rzeczy ze sobą. Aha, super. Chyba bardziej te, to, to go zmusiło do dzwonienia. No, tak. Może się był tak Taki, by taki stosunek po prostu bardzo, bardzo to podły. Chłodny. No. No. Może się na szlachetną paczkę chociaż zakwalifikuje w tym roku. No. No. Także ten, no tak, tak. No Dobra. Ciekawie jakby. No okej. Okay. Ale Zaprażony, myślę, no. myślę, że tutaj by się przydało coś. Na przykład super Super Supermoc? Przydałaby mu się jakaś super moc, nie? Ja mam taki dla was temat o supermocach, ale o taki Zgrabne przejście do następnego tematu? Kiedy mówisz, że było to zgrabne przejście, to rujnujesz zgrabne przejście. O, przejście. <śmiech> <śmiech> ale było zgrabne przejście. Chodzi o to, że masz jakąś supermoc, którą... Yy, którą wybierasz sobie sam. No. Tylko, że ona ma jakiś... Coś się z nią wiąże. O, to jest bardzo fajna rozkwina. Ja coś się z nią wiąże. Czytałem, I i tam. I powiedzcie teraz, co mielibyście takiego... Niekoniecznie musi być to mega negatywne, to co się wiąże z tym, tylko coś takie powiedzmy neutralne, zupełnie inne. Ja chyba nie słuchałem. Popatrz. Yy, ostatnio w takim jednym podcaście, którego słuchamy, no. yy, był taki motyw, że masz wspaniałe życie... Ale za każdym razem, gdy spojrzysz na dziecko, to ono się przewraca. <laughs> Aha, no Czujesz. No Coś takiego, nie? I bym chciał, no. żebyście mi powiedzieli po jednej takiej rzec rzeczy i ja wam powiem, jaką ja mam w ogóle akcję związaną z takimi rzeczami. Może na przykład, że umiesz czytać ludziom w myślach, nie? Ale mhm. kiedy to robisz, to znika twoje ubranie całe. No, ale nie, chyba nie zrozumiałem. Albo wypada ci ząb jeden Chyba nie zrozumiałem. To musi być coś takiego co Jak to bierzesz to jesteś Totalnie wchodzisz w to, nie? mam ty rozumiesz? No ja wiem, ale to znaczy Czekaj, czyli my gadamy ci super moc, tak? Tak, i A... jakiś A skutek wymyślasz? Uboczny, ale Aha. który nie jest Nie jest taki, że rujnuje Jest Aha. taki powiedzmy dziwny Wydaje się niepowiązany no to mówię, znika ubranie. No dobra, okej, okay, no może dobra, być to jest, spoko. No. Całkiem, całkiem spoko, nie? No. Eee... Aha, teraz ja, tak? No. Hmm. Kudwa, to jest dość, dość trudne. Bo myślę myślę o, o różnych super mocach i, i nie wiem jak się ustosunkować do jakiejś jednej fajnej. Jestem właśnie takim zawsze niezdecydowanym... O, wiem co, wiem co, wiem co. Eee... To ja może wezmę to co, miał, to, co miał Wiśniewski. Albo nie, bo to rujnuje. To jest, to jest gówno. Dobra, Musisz? Jacek, zrób ty najpierw, a ja potem zrobię. Szymek, Nie, bo... w podcaście musimy się nauczyć szybko formułować myśli. No, no to jest ano, bardzo trudno. Po trochę ci brakuje, popracuj ale jedz dużo popracuj. orzechów i może będzie dobrze. No, no staram się jeść dużo orzechów. Mam Powiedz jakąś problemy. po prostu super moc i zaraz wykminimy do tego jakiś, wiesz, dodatkowy yy, powiedzmy uboczny skutek. No to jako, że ostatnio widziałem kawałek a to niech będzie ta niesamowita szybkość. No okej, okay, to... I powiedzmy, masz niesamowitą szybkość. No. Ale za każdym razem kiedy jej użyjesz, to pada deszcz, nie? <grym> Albo, Albo się strasznie pociesz. strasz w spodnie za każdym razem. Albo strasznie się pocisz. O. No. Albo zrywasz no. na Nie, to nie, to zbyt to negatywne. Zbyt cenie, negatywne. No. jeszcze nie jest takie okrutne. Bo ja Wam właśnie powiem o co chodzi. Bo yy, yy, ja zawsze myślę w ten sposób, że kiedy ktoś wybiera sobie taką supermoc, no nie, i jest no. całkowicie podjarany tym, że ma tam supermoc, i przez bardzo długo, na przykład, wisi, taki Wiśniewski no. czyta w myślach komuś, nie, no. jest super spoko, jak siedzi sobie w domu i myśli i komuś tam czyta sobie w myślach, jest w porządku, ale w pewnym momencie. Yy, po prostu zapomina o tym i jest gdzieś w miejscu publicznym i zaczyna komuś czytać w myślach i rujnuje sobie całe życie, bo to jest jakieś ważne, powiedzmy, spotkanie dla niego albo coś takiego, nie? I wtedy właśnie, wtedy jest ten moment takiej refleksji, że o Boże, co ja narobiłem, po co tą supermoc brała, Zrujnowała mi całe A, życie. No i to, to już było kiedyś w komiksie, bo wiesz... Zyskujesz y, super moc, że, że zyskujesz po prostu wszystkie moce. Poczekajcie, Poczekajcie, zróbcie nie. pauzę. Była już no. taka doskmina właśnie w, na temat super mocy i dropeków, że zyskujesz wszystkie moce i, i skile pająka, ale umiera ci wujek. No. Właśnie I, i wiesz, jesteś z tym, z tym spoko, bo tam, bo nie lubisz wujka, nie? Ale po jakimś czasie się okazuje, że wiesz, wujek miał jakieś ważne info albo coś takiego, nie? O nie I tak strasznie ja żałujesz nie. tego. Ale znaczy... dlaczego te wszystkie supermoce powinny mieć ograniczenia jakieś. Na przykład możesz czytać w myślach, ale tylko osoby, która jest na przykład dwa metry od ciebie i możesz to robić tylko dwa razy dziennie. I spadają ci spodnie, czy coś, tam. No, no? No, no, i spadają spodnie zawsze. A, aha. No wtedy by no, to... była ruina totalna. Nie wziąłbym takiej supermocy. Ale wiesz, nie masz wyboru, nie? Każda, ma... każda Ej, ma jeszcze gorsze. Na egzaminie jak tak. siedzisz, to jak ci mają spać spodnie? Znikają. Znikają. Tak samo okay. jak ty masz komuś czytać w myślach, Okej, okay, moje spodnie mają supermocy teraz. No. Znikają. Ale jakbyś cały czas chodził na przykład z takim dużym kartonem... No. Jak tak, Snake? Tak, wiesz. Po, siedziałbyś w takim kartonie bez góry i dołu i go trzymał na poziomie spodni, no to nie, nie, się nie stało, nie? tego nie, nie oszukasz, bo to było twoje ubranie, by to dobrać. wtedy było. Mhm. No. Wszystko, co, co nosisz, automatycznie staje się ubranie. Ale jeszcze gorsze by było, gdyby ci zostawały skarpety. <laughs> No nie, w samych skarpetach najgorzej. Myślę, że to straszne skarpety. I na tych skarpetach się jeszcze te sandały pojawiały, nie? Nie, no to, nie, to, to by nie. było spoko, to by był safe, właśnie. A tak, tak same skarpety to jest największa chujnia. No, jeszcze z dziudami na dużych palcach. Nie, żebyś takie nosił czy coś, bo po prostu takie by się pojawiały, no. no. <grym>, jak w Simpsom, <grym>, twoje, twoje piękne, drogie, nowe skarpety dla dżentelmenów, biznesmenów. Zmieniałyby Kleina. się właśnie w takie dziurawe. No. <grym>, I śmierdzące. No, W Dobra. No okej, okay, ja to jeszcze ty chyba, nie? Nie, no ja ogólnie poprowadziłem tutaj tą, tą, tą przygodę. Aha, nie? ty prowadziłeś tą przygodę, tak? ale to, no, okay. Dobra, to następna dyskina w takim razie. Co tam masz? Mam coś takiego jak mężczyźni, robią wszystko lepiej. I z tym się jakaś historia tak, wiąże. Się, z tym się wiąże taka historyjka, że nie wiem, czy... nie wiem, czy kojarzycie takiego gościa jak. Uwaga, przerwa, pisanie na klawiaturze. Iberk do tego, to się wytnie. Tak. Eee, osoba o imieniu i nazwisku Bruce Jenner. Nie wiem czy, czy wam to coś mówi. To jest nie, była. Nie, gwiazda, były, były atleta, miał złoty medal tam w Decatlonie w Montrealu. W Decatlonie? W Decatlonie, tak? W tym sklepie. W sklepie. Właśnie. Tak, tak, tak. Eee, I teraz tak. Eee, jest znany ostatnio głównie z tego, stał się celebritą ponieważ y, przeszedł zmianę płci i stał się kobietą. Caitlyn Jenner, no właśnie, tak, bo mi tylko właśnie, Caitlyn wychodziła. Tak, i teraz stał się właśnie Caitlyn Jenner i został właśnie tam na magazynie y, Time, chyba na okładce już się znalazł, y, w swojej nowej tej, w swojej nowej odsłonie, z, z nowym skinem, że tak powiem. I teraz najśmieszniejsze jest to, że magazyn, który się nazywał Odejdź, wyleciał mi go. Vanity Fair. Nie, nie Vanity Fair, właśnie. No, coś takiego widziałem na wiki. On chodzi o to, że on w magazynie wygrał nagrodę. Znaczy, została mu przyznana nagroda. No nieważne. Kobiety roku. Aha, no i super. No i wniosek z tego jest taki, że w tym momencie chłop stał się kobietą no. i został kobietą roku. Czyli ale ciągle mężczyźni. jest tym atletą takim dobrym, nie? Czy nie? Co? Nie, on jest stary już właśnie, o to On jest stary, ale no słuchaj, no, był mężczyzną, stał no. się w tym momencie kobietą. Aha. Y, nie ale to jest jeszcze gdzie miejsc? tutaj ten, wiesz, że, że mężczyźni robią wszystko lepiej? no właśnie mężczyźni robią wszystko lepiej od kobiet łącznie z tym, że są lepszymi są lepszymi w kobiet. kobietami tak, są lepszymi dobra. kobietami od, o nie, kobiet. okej okay. to było ciężko to ciężko do tego dojść, co ty chciałeś powiedzieć ale jak, ty to ale jak, długo jak długo już jest. to wyszło to to wyszło no. nieźle no. dobra, to ja się teraz w pełni zgadzam to jest ja, doskonałe doskonałe ja myślę, że to budowanie te. napięcia właśnie było warte tego no. znaczy właśnie rujnowanie napięcia było tego warte znaczy, mi tutaj najbardziej się podobało, jak Śniemski nie umiał wczaić, o co chodzi. No, ale właśnie, to jest to, że... O, ja się chciałem to... kłócić, kłócić z tym bardzo, z tą rozkminą, ale no, okay, okazało ale... się, że to słuszne. Ja tutaj, ja tutaj będę a adwokatem diabła trochę, bo, no. bo nie wiem, czy kojarzycie taki serial? Rodzina zastępcza. Nie, to ale najlepsza. Ale Ale blisko. No. O taksówkach. Jak to się je nazywało? To Zmiennicy. taki stary serial. Zmiennicy. I tam Ach, była ale laska. to było przykre dosyć chyba, nie? To było bardzo przykre, ale tam była laska, która przebierała się za faceta i była znakomitym taksówkarzem. Tak, i miała doklejanego wąsa. O. Takiego dziewiczego masakrycznie. Także widzisz, no. kobiety już z zostawały mężczyznami dawno temu. A... <głos> Dobra, dobra, ten. Ale to, o, o, o, ja bym to pociągnął jeszcze dalej. Jak myślicie, łatwiej jest kobiecie stać się mężczyzną, czy łatwiej jest mężczyźnie stać się kobietą? Myślę, że kobiecie... też tu zrobić. Myślę, że kobiecie mężczyzną łatwiej się stać. No ja też tak myślę. Tak myślę, mi się że... wydaje, bo teraz jest jej że uciąć tego chłopa i. Co? U, uciąć, uciąć ziomka chłopa, i. Uciąć ziomka i. i jest, nie. Co? Aha, odwrotnie. Dobra. Odwrotnie o, chciałem powiedzieć. Coś to spada w biologii chyba. Kamil, pamiętaj, że twoja rodzina nie jest tak do końca normalna. Odwrotnie chciałem powiedzieć, tak. No. Ja też mam ten problem, bo ja mam w domu ciepłą wodę z zimną pomieszaną, nie wiem, ze, ze strony. I to jest no. mniej więcej ten, ten problem tutaj. Odkręcasz czerwone i leci niebieskie, tak? Nie, nie, nie. Po prostu jest na, na innych stronach niż zazwyczaj. Aha, tak jest. No. A masz kurki osobne, czy masz lewo-prawo takie? Nie mam kurków. Mam ten... Taki bichajster. No, no, no, też, też coś takiego mam. No. nie jak ma dwa krany, jak w Anglii. U mnie to jest w ogóle no, no. zepsute już od 100 lat i, i czeka na naprawę. Abo nie nie naprawię. Nie, nie pamiętam teraz, czy już jest naprawione Chyba jest. Chyba, albo nie, nie jest. W każdym razie jest zablokowane na ciepło i cały czas. No, to przynajmniej no. nie masz zimna. Właśnie nie wiem, po co, po co używać w ogóle zimnej wody, jak jest ciepła. Co to jest? Trzeci kraj jakiś? Trzeci Bo się, kwiat, żeby co? nie była za ciepła. No ale tu... Aha, bo ja mam ten, może ja mam mało ciepłą wodę, ale to dobra. Stary, wodą nie sterujesz, <śmiech> tym szerokością impulsu, tylko mieszasz do niej zimno i żeby była zimniejsza. No ale to ty, ten kurek w takim razie wtedy wadzi na no, prosto ustawiasz, tak? Niś, niż na maksa w lewo tam przekręcasz. No nie, no. Jak no nie, masz maks na ciepłe, środku, to leci ci sama ciepła. Jak no. masz max na zimne, to leci ci to sama się zimna. To zimną, no. Nie, znaczy, no, leci no, wtedy sama zimna. zimna a wszystko pomiędzy tym, to jest to jest miks tych dwóch. No to u mnie też to tak działa, nie? Tylko, że... No bo to tak wszędzie. Ale tak. mówiłeś, że Ale Chodzi nie o to, że ja mam starego Junkersa i u mnie A, ale jest mówiłeś, tak, że, że, że ta, działa, ta, ciepła, ta najcieplejsza woda... A już zaczęło jednak. Dobra, my chyba, chyba to porzucimy jednak. Dobra, odejdź stąd, zanim, zanim się zorientujesz, że to wszystko jest narysowane. No. Gdzie to poszło? Dobra, next, co tam mamy fajnego jeszcze? Właśnie powiedziałem, odejdź stąd, zanim się zorientujesz, że to wszystko jest narysowane. Aha, to To jest nawiązanie do poprzedniej rozkwiny z, z moim zegarkiem, Aha. gdzie coś jest narysowane. Czyli Gdy... to jest to, co kupiłeś zegarek, w którym tarcza była narysowana. Tak, dokładnie. To znaczy no. jeden, nie tyle tarcza. Jeden co, element. Co wskazówki, elementy, właśnie, które no. powinny być ruchome, nie? Aha. Znaczy te eee, dodatkowe, no. uściślimy, ta nadmożna działa, tak? tak tarcza, no. <głos> no bo wszystkie tarcze są namalowane, no nie? No ale wskazówki nie wszystkie. No tak, no tam jest wskazówka namalowana, no okej, okay, nie? Ale właśnie po rozmowie później, to doszliśmy do tego, że to jest taka praktyka dosyć normalna, że się dorysowuje różne śmieszne rzeczy. Chyba ty widać, on mówiłeś, nie? Że też masz jakiś zegarek, gdzie tam to nie ja do końca wszystko zegarek się rusza. Który... co? No, no, no, ja mam taki zegarek, który, który ma normalną tarczę jedną, tą klasyczną, z, z godzina, minuta, sekunda, ale ma jeszcze takie trzy mniejsze i one są właśnie na dysku. Rowley? Nie, nie Rowley. Taki zegarek matki Reserved, sprzedawany w Reserved i no, tyle. Dobra, i teraz filmy wam, Made in China. Mówię wam o co chodzi. Yy, macie ogólnie mało kasy, ale chcecie dobrze, powiedzmy, powierzchownie wyglądać, nie? Mhm. Czucie jak gówno, bo macie wszystko narysowane, ale wyglądasz z daleka, z, ogólnie sprawiasz wrażenie, nie? Niezły nie z daleka. No. I teraz jesteś gdzieś. Jest tam, jesteś gdzieś tam sobie, z daleka sobie stoisz, żeby być w tej sferze, w której jesteś jeszcze okej, okay, nie? No. I niespodziewanie jesteś na tyle spoko, że ktoś podchodzi do ciebie, nie? Najgorzej. no. I wiesz, masz przygotowane swoje wrzuty, nie? Żeby no. tam jakiś rzucić jakiś tekst o pogodzie, znudzić z sobą i, i po prostu iść, nie? A tutaj podchodzi jakaś hoplaska do Życie ciebie na Życie kartonu po prostu. No dokładnie. Wszystko tak na pół gwizdka, nie? Nie, Wiesz, nie, nie możesz nawet się ruszyć, bo okay. przyszedłeś specjalnie szybciej, bo masz buty bez podeszwy, tylko takie kartoniki nałożone, nie? I musisz no. tak szudać odchodząc <laughs> jak pięciolatek. <laughs> no i wiesz, no. Y y podchodzi nagle chodczyk do ciebie, nie? No, Niespodziewanie zupełnie, bo zbyt dobrze dobrałeś rzeczy z daleka, nie? No I ona podchodzi nie i ona jeszcze nie wie, nie? I zaczynacie mhm. rozmowę? <laughs> zaczynacie rozmowę? Wymieniacie te dwa zdania, na które jesteś przygotowany, które mm -hmm. sobie obliczyłeś, że nie, nie da rady po tylu czasach skapować tam, że, że to nie, coś tu nie gra, nie? Mm -hmm. I, z, I wiesz, zaczyna się niepokojąco długie to już robić, nie? No, no i ona się dostrzega szczegóły, nie? No, właśnie nie, te, te jak rzeczy jak już, jak już dostrzega, to jest już, to już rusza lawina, nie? No, no. no. I jest ten moment, kiedy ty wiesz, że ona zaraz to zobaczy, nie? No. no, no. Teraz, jakbyście byście z takiej sytuacji, jakbyście w ogóle to rozkminili? E, nie wiem. To znaczy, ja bym chyba z, z, w tym momencie wyczerpał całą czakrę swojego autyzmu i, i po prostu olał tą sprawę, nie? Zachowywał się, to, zachowywał się najbardziej, kurwa, neutralnie, jak tylko mogę, nie? Aha. Po prostu udawałbym, że jest wszystko w porządku i nic tutaj nie, nie, nie, jest, nie jest nie na miejscu, nie? Pamiętaj, nie możesz, nie możesz tej podstawowej sztuczki użyć, czyli wiesz, za włączenie telefonu i udawanie, że coś robisz, bo z bliska będzie widać, że jest, wiesz, pusty w środku, nie? No, o, Ale, mogę, ale mogę szybko go udawać, że go odbieram i odejść gdzieś, nie? Kawałek. O, no no o. tak, gdybyś nie miał butów bez podeszwy, to tak. <grym> Aha, zapomniałem, no. że stoję, że muszę stać w miejscu, ale <grym> odszedłbym powolnym krokiem. O. Albo takim, powolnym. takim śmiesznym, tanecznym krokiem, co na bok się tak na piętach, wiecie o co chodzi. Tak jakbyś cały czas hamował łyżworolki, nie? No, no, no, no, no, no, tymi... no dokładnie. Wtedy <grym> by nie było widać, że nie masz podeszw w tych butach <grym> no. wyciętych z gazety i powiększonych no. na drukarce. To ja myślę, że lepiej by było Albo... wyciągnąć rękę z kieszeni i pokazać, ten, obrączkę z folii aluminiowej zrobioną. Odwrócić uwagę, tak? O. Mówisz, jestem zajęty, nie? Albo nawet nie z folii, bo to, to wiesz, 2.30. Z jakiejś najtańszej nie, czekolady za. Nie, nie, nie, to ja już nie mówię, że to ma być takie biedne, nie? To, musi być po prostu, to muszą być tanie rzeczy, które udawają drogie rzeczy. O wiem, wiem co mógłbyś zrobić. Mógłbyś, wiesz, chwycić się za. za yy, nie wiem, załóżmy, że masz koszulę i masz kołnierz koszuli, chwyciłbyś się za niego i zaczął zacząłbyś do niego mówić baza, pozycja spalona, pozycja spalona i byś szybko zaczął uciekać I, <laughs> i ale nie mógłbyś szybko bo nie, masz ja pożycz, nie możesz stary. szybko uciekać bo nie butów no no ale to już wtedy wszystko, wszystko masz, jest wiesz. jedno, nie? To już, to już, wszystko masz To już wszystko Sztuczne. zostawiasz za sobą, nie? Czym <średziorno> <średziorno> się przejmujesz, że jakaś randomowa laska o po coś bez, pomyśli? no o co bez gadania nie? do tego, bez gadania <średziorno> do mankietu, nie? Działy się gorsze rzeczy w moim życiu niż to, że nie mam podeszw w bucie stary. <średziorno> <średziorno> o, w Kanadzie włączają regę. No, w Kanadzie włączają regę. Co? W Kanadze włączają w sensie... No. O co z tym chodzi? Elaboracja. No, wiesz, w ostatnich, powiedzmy, miesiącach coraz więcej amerykańskich stanów legalizuje zielsko, nie? No, to jest bardzo fajne. Marychę chłaninę. No, a w Kanadzie w ogóle jest teraz jakiś nowy rząd. Tak, tak. I on jest w ogóle jakiś podobno bardzo super, nie? Ale taki bardzo, bardzo super. Tak? Mają jakiegoś na przykład wielkiego, takiego potężnego chłopa, yy, co, nie, to, co że... jest ministrem obrony i jest hindusem. A to ale na pewno on jest, jest taki wielki, potężny, nie? A nie drużyna A? <laughs> Właśnie on mógłby być BA-em, nie? Ale Oni nie, mają ale... ministra obrony, który wygląda jak BA trochę. No ale to chyba dobrze, on ma być. Tylko bronić, bez złota. No, no tak. To, kto kto no. lepiej obroni niż taki dwumetrowy hindus, nie? No i generalnie ten... Ten nowy rząd, pierwszą rzecz, którą zrobił, czajcie to. Pierwszą rzecz, którą zrobił pierwszą, pierwszą rzecz, którą no, zrobił no już, już dalej, dalej To właśnie była legalizacja ten, nie? Zielska. I no myślę, że jedna Kanada z lepszych już. rzeczy jakie można zrobić. No i bardzo no. fajnie, nie. A co zrobił nasz rząd nowy? pierwszą jest... rzecz? Wypuścił po... kolegę z więzienia. <głos> nie, nie. pierwszy to postawili pomnik Kaczyńskiemu chyba. No i znaczy, ten, no. wznowili pracę do Smoleń o, o Smoleńsku, nie? Jest jeszcze jedna śmieszna rzecz, <głos> którą, zrobił, którą zrobił nasz rząd na początku. Powołał ministra środowiska, który nie wierzy w globalne ocieplenie. <głos> <głos> Tam jest masa dobrej rzeczy. Aha, czyli czekaj, podsumowując. Kanada teraz ma minister obrony, który jest Hindusem, a my I mamy Anteliego mamy... Maciejskiego. Rawicza, tak? No, my mamy różne rzeczy, ale w każdym razie tak. No, okay. Kanada, Kanada się stała kolejnym pięknym miejscem na tym świecie, nie? No, czyli. Kolejnym to, zdrowym, normalnym miejscem, nie? Ale oni to zalegalizowali na takim poziomie, że. Bo Kanada też tam ma te swoje stany całe, nie? Ale oni mm -hmm. to mają chyba inaczej. Znaczy, tą oni chyba to... nie mają akurat stanów, oni mają coś jak u nasze województwa, ale no, tam nie no, ma. No, no, no, no, właśnie. I u, to jest, że... u nich to jest właśnie fajnie, bo znaczy z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie fajnie. Ale u nich to właśnie poszło tak, że, że z góry zostało powiedziane przez, przez ten parlament, ok, jest legalizem na cały, na cały naród, nie? I okej, okay, i wszyscy się muszą do tego dostosować, jak kraj długi i szeroki, nie? Mhm. No ale no. ogólnie ten... Coś to, jak czy... w, w Stanach ten cały federalne jakieś tam rozporządzenia, nie? Mm -hmm. No, no, no, to znaczy jest, no, jest yes to, ale tego to prezydent stosuje tylko w ostateczności, jak coś jest bardzo ważne, na przykład realizacja małżeństw homoseksualnych Nikogo to nie interesuje, mówmy no, tutaj tak. o tych, ale o O, konkrecie. o narkotykach. No, bo i, ogólnie myślę, że włączenie reggae jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, ale zalegalizowanie jest jedną z najlepszych rzeczy. To jest właśnie taki, to jest ta super moc z tym złym właśnie, y, wiesz, legalizujesz marihuanę, czyli totalnie dobro, ale... ale jednocześnie słuchasz jednocześnie reggae. Jednocześnie włączasz reggae, nie? <śmiech> nie, że włączasz, no. tylko musisz go słuchać. No i to jest... Nie no, ty nie musisz słuchać, ale wszyscy wokół będą słuchać. <śmiech> No ale jak to, polisman, przeszukuje mnie? Nie, Szymon, został. Wiesz, że je zabiło, jest to udowodnione, są na to tak, obrazki tak, w internecie. Reggae, tak tak tak. A, bo ty, Szymon, żeś pytał, tak. e, jak to tam ma działać i ogólnie o co chodzi. No, e, generalnie internet mi właśnie tutaj mówi, że to ma być Colorado model. Czyli właśnie, wiesz, sklepy i wszystko, nie? Full mhm. legal. Czyli super. No, fantastycznie. Hmm, Czyli całkiem no w, fajnie. W Polsce no. Hm. Dobra, A jak, jak, to... jak nas Kanada <coughs> anektuje. <coughs> A jak o, to w Kanadzie co? wygląda wiza w ogóle, żeby się dostać. Do Kanady? No. Yy, pracodawca podobno musi cię yy, zawołać. Musimy. dostać wizę, widzę, widzę pracownicą, nie? Widzę pracownicą. <grym> <grym> widzę wiz, pracowniczą. Dobrze. Widzę pracowniczą. No. Kanada ogólnie chyba jest spokojnie. Czy znaczy e... różne, tak, no myślę, że tak, ale boję się, że tam jest zimno, a ja nie mogę... Na no, to ja zależy też nie nie w, wiem, w którym, w którym miejscu, ale tylko, tylko chyba kłebek jest słaby, bo tam jest większość Francuzów. Nie lubię Francuzów. W sumie takie Toronto to, to, to jest bardzo blisko chyba nawet... Nie wiem ile, ale chyba niewiele ponad 100 e... km od Nowego Jorku. Nie mam pojęcia z tego. Bardzo blisko w sensie, przynajmniej klimat jest identyczny, gdzieś tak czy tam. E, tak, klimat jest właśnie bardzo łagodny, tam taki podobny do, do tego, co my No. Więcej o Toronto. Mm -hmm. Nie, to nie jest podcast od Toronto. No nie jest, ale, ale tak, e, Kanada jest spoko, taki jest wniosek tego. Spoko, czarny. W, w trzecim tym odcinku będziemy same newsy o Toronto. Nie, nie, nie mówię, że w trzecim odcinku, ale wiesz, kiedyś powiemy newsy o Toronto, nie? Kiedyś, nas no. może kiedyś następnym razem, nie? Ale koncik Toronto to, zrobimy, też. To, to nie, nie wiem, czy masz rację, ale... Szymon, kącik Toronto robimy? Kącik Toronto? Okay. Newsy z Toronto. Wszystko o Toronto. No. W ogóle zmieńmy historia... ten podcast na podcast o Toronto. Podejmij Toronto. Toronto. Inside Toronto. Outside Toronto. Dobra, no. W Kanadzie powiem no, okay. super rząd. Tym A tymczasem polski rząd dzisiaj zabłysnął super myślą jednego polityka, który, który wypowiedział takie zdanie Polacy nie chcą porno. Eee, co? Widziałem we wiadomościach i chyba wiem o co mnie chodzi. Mnie nikt nie pytał. <laughs> nie, Kamil, nie chcę. Nikt mnie nie pytał o zdanie. Kamil, nie chcesz, nie chcesz. Słuchaj. Nie, ogólnie chodzi o, chodzi o jakiś spektakl, który tam podobno ma jakieś skandaliczne sceny. Eee, ale nie, ja, chciałem nie. ja chciałem tylko ten cytat przytoczyć. Chciałem tylko przytoczyć ten cytat i na tym możemy zakończyć, bo to jest takie dobre porównanie, co robią nasze rządy. Znaczy nie, ja mogę sobie powiedzieć dokładnie o co chodzi, jeśli chcemy, ale może. Tam jechać. chyba normalne te, normalne seksy były na scenie w tym te teatrze, podobno nie? Podobno nic takiego złego się tam nie dzieje i ludzie są wręcz zawiedzeni tym wszystkim, ale chodzi o to, że tam właśnie normalnie aktorzy porno grają, którzy na co dzień. Ojej, robią to co to porno. oni już nie mogą wychodzić? Poza. Porno no, aktor porno jest wiesz, najgorzej. Yy, nie? Powiem, no. wam, powiem wam coś takiego. Gdy no jeszcze nie miasta to, że, nie, nie w tym yy, aktorom porobię Gdyby nie to, że osobne, yy. w, No i takie, takie bóry. Niech im tam zbudują, mnie. No. że mnie słuchacie. Glecz tak, Bo jak to jest porno gwiazd, nie? No muszę. W ogóle gwiazdę porno z Polski. To musi być słabe. Widziałem tam pany tych motwór, że jakieś takie lamusy Pewnie małe ujady mają Ale dobra, nieważne Generalnie gdyby nie właśnie wiadomości i, I jakieś tam cytaty z dupy I jakieś decyzje ministrów, którzy to chcieli zdelegalizować To w ogóle bym nie wiedział, że coś takiego się odzywa Odbywa Odbywa Wszyscy mają tu problemy z wymową dzisiaj Chyba jakie to... zostało włączone mm. Nie, chyba, nie. Już, chyba już o tym Toronto to się tak zamyśliliśmy. No No, wszyscy już to myślami No może i... <głos> wszyscy już kupują kurde, od jakiegoś Michaela Browna działkę i, i Co? idą do, do motelu. Co? <głos> ja też nie wiem, zostawmy <głos> <być. głos> No, nie jesteście. Nie jesteście tam gdzie ja. Ale jak dobiegnie to, to. No nieważne, nieważne. W każdym <głos> razie. Yy, dalej? No, no, no Eee. Yy... Aha, no ale za... poczekaj, bo ty miałeś mówić o tym, tym spektaklu, spektaklu. No to już powiedziałem, że gdyby nie to... Że nie, nie, że... nie ma co strzępić, no to myślę. To nie ma co strzępić? To już koniec. Nie. Tylko tyle, że gdyby nie to, że to zostało właśnie podane w opinii publicznej, że jakieś tam protesty, jakieś tam Radio Maryja w ogóle odmawiali tam jakieś modlitwy, różańce przed tym teatrem, nie? O nie. Różaniec poleciał cały podobno, od początku do końca, od pierwszej wywończki. No, ostatniej... Krocjata różańcowa najnepścia. ta kurwa, poszła stary zamiast na, na tych, zamiast na Islam, to, to kutby na Teat Sporno. Yy, ale, ale, no, gdyby tego nie podali do wiadomości, to w ogóle bym nie wiedział, że coś takiego się dzieje. Więc, jak zwykle, jak zwykle, no, radio Maria na miejscu. Czaję. Najgorzej. Najgorzej. No, najgorzej. no Szy dobra, Szymon. Yy, dobra, yy, od jakiegoś czasu na nie wiem, czy, czy pamiętacie te, te ostatnie jakieś tam strzelaniny, które były w USA, na temat, znaczy, na z tym, że jakiś koleś po prostu poszedł i wystrzelał jakiś kampus, i później siebie tam zastrzelił, czy tam jego zastrzelili, no i tego. No, tego to się tym, im co chwilę zdarza. Tak, tak, tego w tym USA właśnie bardzo dużo, nie? I. i to z... źródła tego wszystkiego w sumie można było znaleźć na Forczanie. Nie hmm? wiem, czy Wy kojarzycie 4chan. Jeśli hmm. ktoś z naszych słuchaczy nie kojarzy Forczanu, to jest to takie. Nie powiem to Nie, Szymon, nie jest to, bardziej... jest to stronka, do, na którą się wrzuca śmieszne obrazki z zielonymi żabami. Na forum, forum obrazka Weźcie I Przy okazji internetu. do tych zielonych żab można coś dopisać. Ściek internetu. Tak, to jest właśnie ściek internetu i, i tam właśnie jeden z kolesi napisał, że na, na pewnym forum, znaczy pod forum tak jakby zwanym Robot 9000 napisał y, takiego posta, że niektórzy z was roboty, bo tak określają się ci użytkownicy nawzajem, mhm. niektórzy z was są, są całkiem spoko. Jeśli mieszkacie tam gdzieś tam, gdzie, gdzie to się właśnie ta strzelanina wydarzyło, to nie idźcie jutro do szkoły. I następnego dnia już było była info w Polsce o, o strzelaninie, gdzie właśnie jakiś tam student wystrzelał ileś tam osób, a, a później jego policja zastrzeliła. I no, ale dowiedziałeś się z... o tym po fakcie, co? Tak, dowiedziałem się o tym hmm. po fakcie. Nie jestem robotem, nie siedzę na, na forczanie. Hmm. Y i tego, tych, tych rzeczy było więcej, bo później, teraz jeśli były, jak były jakieś te, te, te śmieszne zamaszki w, we Francji, gdzie też tam niezłe imby mieli, to na następne dni, kiedy już palili znicze i było wszystko spoko, to jakiś koleś, też na, na forczanie napisał coś, że, że, ma tam, że jest we Francji i ma to. I pokazał zdjęcie tych, yy, tych petal takich, takich niebitnych, można by tak, powiedzieć. Tak, wiem o czym mówisz. I, I ktoś mu powiedział, żeby to jutro poszedł i odpalił w tłumie. Bo, bo Było to w wiadomościach totalnie. I kurcie, i on to odpalił. I ten cały popłoch, który widzieliście pewnie na, na YouTube albo, albo w telewizorni, albo w jakimkolwiek innym źródle, gdzie kolesie po prostu spierdalają przez te poleznicze i się tam wypierdzielają na tym, to. To, to właśnie też mam swój origin na forchanie. I do czego zmierzam. Do czego zmierzam? Yy, to jest proszę ja was, tak zwany Beta Uprising, czyli no, jesteśmy świadkami powstania yy, wszystkich osób, które są życiowymi przegrywami, nie mają co ze sobą zrobić yy, i, i no, wykorzystują swój autyzm do, do czynienia zła na tym świecie. I to, ten gość zrobił do, samo dobro. Z tymi, z tymi petardami, tak? Tak. I to. Yy, ogóle... On rozładował tam napiętą atmosferę. Tam, nie? <grym <grym <grym nie porusza, się, bym, na pewno bardzo rozróżnili Nie, nie poruszałbym no, jest... w ogóle tego tematu dzisiaj, gdyby nie to, że przeczytałem takiego newsa, że yy, ci, którzy stoją niby za tymi zamachami, rzekomo stoją za tymi zamachami właśnie we Francji, to jest jakiś tam Belg i jego jacyś tam bracia. Znaczy Belg Belgiem to on jest tylko, tylko z tego, że sobie w Belgii mieszka, bo jest tam jakimś Abdulem Ahmedem. I z tego, co dzisiaj wyczytałem, to ponoć był stałym bywalcem klubu dla gejów, gdzieś tam właśnie w Belgii, gdzie sobie siedział, flirtował z innymi chłopaczkami, bardziej ciepłymi, pił sobie piwko i, i jadał hasz i był także stałym bywalcem jakiegoś klubu prowadzonego przez swojego brata i w tym to klubie całymi dniami po prostu przesiadywał i grał na Playstation. A I no widzisz, on... czyli to ćpunów i gejów trzeba tak, wywalić tak. z Europy. I... A nie, a nie, nie, nie do jest. tego dobrze. On w pewnym sensie też był właśnie takim, takim, yy, takim przegrywem i, i widzicie, do czego to doprowadziło. no wiesz co, myślę, że najlepsze, co możesz zrobić w klubie dla, dla gejów, to właśnie grać na PlayStation. Ale to nie był, to nie, on nie grał w tym klubie dla gejów. Albo klubie. się nawalić i wyjść po on, prostu. on grał w jakimś innym klubie, a w klubie dla gejów to właśnie był jakimś tam chłop, chłopaciem ruchasiem i, i sobie tam, no, wybierał sobie chłopców. innym. Mhm. No. Także to, to taka, taka dygresja trochę. To jest ja dygresja? Moja, moja diagnoza z ta biała no. czekolada z tymi płatkami jest jednak spoko. No, widzisz. No, no jest y, w ogóle promocja w Lidlu, jeśli ktoś jeszcze nie wie. Jest 20% mniej na wszystkie czekolady. Zapraszamy. Tak. to <grypto> reklama Lidla w ogóle. Ale to jest dobra sprawa, bo jest tanie i jest dobrze. No to jest. My jesteśmy opiniotwórczym. Ja po prostu, myślę wiesz, że, że propagowanie miłości nie. to nie jest nic złego, bo czekolada jest zrobiona z miłości. No. No. <gry> tak jest. No, a tą czekoladę z płatkami też mam i, i też ją może jeszcze zdegustuję. Może jutro. Może, może. Ale jak polecasz, to, to bardzo się cieszę, to mnie pozytywnie nastawia. Yyy, eee, okej. Okay. Dobra, dzień dobry, poproszę psa. No, mów dalej, mi to nic nie mówi. Go on. Zdrowego? Nie, takiego z dawnym. Chodzi o to. Myślałem, że już nic. Nie. Chodzi o to, że jest taki dziwny trend wśród ludzi, że lubią psy rasowe, no nie? Mhm. No. A rasowe psy to są psy, które rozmnażają się w wąskim gronie ogólnie, nie? O, chyba wiem gdzie W Bliskim pokrewieniem Ej, i tutaj wchodzi: ja już to widzę, że pod koniec tego, co ty teraz powiesz, wejdzie w że wszyscy jesteśmy tak naprawdę. No, wynikiem rodczego, jakiegoś tam <śmiech> procederu i wszyscy, wszyscy jesteśmy ubijali? upośledzeni. No, to no, znaczy jest taka dalej. teoria. Akurat nie no. do tego dążyłem. No. Nie do tego dążyłem, ale ta teoria też jest całkiem zabawna i, i, i całe podstawy chrześcijaństwa leżą przy <śmiech> <tym>. <śmiech> Jak była taka rodzinka na Łajbie, która się uratowała i później zre zreprodukowała całą populacji ziemskiej. Ale pierw był Adam i Ewa, nie? No właśnie, zacznijmy od Edenu, to nie? Już, Na tej łajbie to już i tak już wszyscy byli retardami Max, nie? <grym <grym to... nie Słuchaj, wiesz. jak był Adam i Ewa, którzy to mieli dwóch synów, Kaina i Abla i Kain Abla zabił, to nie, zostało ich Nie, jak 6. Kaina i Abla? Tylko co? Kajko i Kokosz. I... Kaj... A, no, no, no, no dobra. To poprawka. Kajko zajęwał Kokosza no i zostały ich trzech. Kajko. Został Adam, Ewa i Kajko. No I, I co, co dalej? A, nie, my licie pojęcia. Kokosz został. Kokosz. Nie no, Kajko Kokosza zajęwał. Kokosz przeżył, stary. Ja. A, zapominacie, że były jeszcze tytuł z Romek i Atomek. No. No. Ale dobra, Ale to byli ci byli wszystko. Potem. Bo oni byli w raju, więc tam się nie liczyły, tam biologia nie działała. No dobra. Chora biologia zaczęła dopiero działać jak już wiesz. Nie na no biologię. Na, z, na zbity pyskę. <laughs> jak pan Jezus dorzucił do wszystkiego ułamki, właśnie biologię i to wszystko, żeby rujnować nam życie. I całki, całki. No i wtedy właśnie było wszystko spoko, bo już ich się tam... W sumie nie wiem jak, ale było spokojnie. No jakaś była. No dobra, ale ludzie kupują rasowe psy. Bo mówię... W ogóle nie chciałem dotykać tej rozkminy, bo ludzie bardzo mocno... Mokajko i Kokosz? No no, dobra po, ludzie bardzo chcą rasowe psy i płacą pieniądze za to, za to, żeby no. to były rasowe psy, nie? No mhm. to jest prawda. A te, a te rasowe psy przecież są skrzywdzone genetycznie, nie? Ale to chyba nie tak mózgowo, to bardziej jakieś te kości im tak. No dokładnie, każdy rasowy tak nie się. Nie z tymi jednymi psami, że one w ogóle nie Wlę mają węchu, nie? No, no, no wszystkie rasowe psy mają jakiegoś perka, który jest, <grym górne> jest tak jest Nie, nie, nie, nie, są w nie, są nie, nie, nie, nie, nie, No właśnie. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, chcą nie, nie, nie, chcą nie, no bo z downem ładniejsze są. No <głos> no ale czy ciebie po męczy mają. to, że ten pies ma jakiegoś tam downa? Nie, ciebie to wręcz bawi, bo człowiek z natury jest okrutny. A poza tym, a poza tym jak już mówiliśmy ostatnio, ja wam tylko przypomnę, tak. że ludzie z downem są doskonałymi wojownikami w <śmiech> To pomyśl sobie, co taki pies z nam jest w stanie dokonać. Ale No No stary. FMA to no nie, nie te psy, właśnie takie psy są doskonałymi tropiącymi, nie? ale na przykład często łamie im się kręgosłup no. albo coś takiego. Nie? No. Także. No, no, ale... Tak jest, no. no ale to na przykład walki psów, no to, to tam jakieś, jakieś rasowce to raczej nie wiadomo udziału, nie? To tam jakieś, kurde, takie Doberma... Chociaż no w sumie Doberma no to, to, to, to, to też jest rasa, masa, nie? Spokojnie, tutaj nie zapędzaj się tak. Ale to no, chyba no też no nie dobra, zawsze to. tak działa. To jakiego, perka, jakiego perka negatywnego ma Doberman w takim razie? To na pewno ma jakiegoś, trzeba, trzeba sprawdzić. Trzeba, Jacek, to chyba nie, nie zawsze tak, to tak działa. nie ja ja myślę, może... że to, to działa bardziej przy takich, powiedzmy, sztucznie zrobionych rasach, których nie było dawno temu gdzieś, nie? Nie, nie, chodzi, czy nie właśnie... Bo właśnie... na przykład jak są te husky, co Eskimosi je mają, nie? To są najminusie... No to oni mają cały czas świecie. to samo tam, nie? Najminu no spoko, się. ale właśnie... To też chyba bardziej też... jest problem z jakimiś takimi mopsami, albo takim no. shitem, które nigdy nie istniał, ale... Ludzie zaczęli mieszać dziwne rzeczy i taka... Właśnie, właśnie taki mutant im wylasnie. Totalnie nie. Właśnie Aha, ja to, to nie wiem, nie wiem, znaczy to są moje rozkminy tylko. Yy, ale też właśnie myślałem o takich rzeczach. Takie rzeczy słyszałem na ten temat. No. I, i, I wiesz, wydaje mi się, że to... Właśnie nie wiem za bardzo o co chodzi, bo ty to już kiedyś forsowałeś, że to są mutanty jakieś, nie? Znaczy, to. No, jak twoim zdaniem to było stworzone? No, nie ja tyle Mutanty, nie co, co wiesz. No były jakieś dążenia do tego, żeby ten, dany, powiedzmy, dana rasa miała takie, a takie współczynniki powiem tak, nie? No i no i, no i, koniec, i nie koniec, tak to zrobili, nie? A Ale te w jaki na przykład mają. No jak to w jaki? No mieszali różne te. te no rzeczy. właśnie. I mieszanie jest najlepsze stare. Jak mieszasz, to jest najlepiej. Jak później przestajesz mieszać, to jesteś. Jeszcze... Ale mieszali je raczej stare w obrębie powiedzmy jednej rodziny. Wiesz <grym> wyszedł, wyszedł im powiedzmy jeden model z krótkimi łapkami. I oni stwierdzili, o tak, to krótkie łapki to jest to co my chcemy. I potem ten, ten ziomek z tymi krótkimi łapkami, no tylko był brany tutaj. Pod, pod rozbudowę powiedzmy, bo kazazi wśród dawno. On był tym pokoszem, po nie? To <śmiech> <śmiech> <czy> ten Kajko. <śmiech> czyli kadziroctwo wśród dawnów. No, coś takiego, nie? Czyli jakiś po prostu ten. A znaczy, ja to potem... oczywiście bardzo źle powiedziałem i, i mi będzie wstyd, jak będę tego słuchał. Ale chyba, chyba wiesz, o co chodzi, nie? No chyba wiem, ale. Znaczy ja myślę, nie że nie to wiem, jest dość jest, śmieszne, możesz... więc jest, jest ci w sumie wybaczone. Nie? Tak no tak słucham i słucham do, do, do czego zmierzasz, ale to no, powiedzmy, że to jest całkiem spoko, co teraz zrobiłeś No. To, to ale mamy ja lekkie do na następny. No to powiedział dobrze, ale no, no mamy no, lekkie. Nie, nie, nie jesteśmy tu po dalej. to, żeby Trzeba się tam zastanawiać. Tam Go. Mamy, tam mamy tam lekcje tam, do zrobienia no. na następny odcinek. Jak działa genetyka psów. To... Nie no, w następnym to, to o Toronto gadamy. Aha, no to, to w Specialu o, o psach Podaj psy. No. Dobra. Okay. To następna, następne, ta, w takim razie mało, mało płynne przejście do tematu następnego. Yy, ostatnio, gdzieś na jakoś parę dni temu, parę tygodni temu, chujle, yy, była historyjka o, o tym, że policja zatrzymała na autostradzie dziadziunia 70 lat ponad, yy, który to tą autostradą jechał pod prąd. Yy, ja jeszcze raz i... powiedz, kiedy to było? Nie, no, jakoś parę dni czy parę tygodni, to już nie Aha. pamiętam. Jakoś... No, ale to, to jest cykliczne, ale mów dalej. No, no to śwież... to jedna z takich <coughs> właśnie świeższych spraw o, o jechaniu pod prąd, bo już wiel, wielu takich widziałem, właśnie maherów. No. Yy, anyway, yy, ten dziadzio jechał pod prąd właśnie gdzieś tam autostradą A2 bodajże. Yy, zatrzymała go policja w, w, w, ten, yy, wy, wywieźli go gdzieś tam poza tą autostradę i kiedy doszło do sprawdzania dokumentów, czyli prawa jazdy obowiązkowo, to okazało się, że tym dziadziuniu tego prawa jazdy nie ma, ponieważ zostało mu zabrane dzień wcześniej yy, za dokładnie to samo. Czyli on dwa razy pod rząd wjechał na, yy, pod prąd na autostradę. I teraz Że kurczę, był akurat pijany i nie pamiętał, tak. że mu zabrali. Teraz, teraz sprawa trochę bardziej świeższa, bo z ostatniego piątku. Redaktor Szymon jedzie samochodem i, i sobie gdzieś chce dojechać, nie? Mhm. I dojeżdża do, do miejsca, w którym jest rondo i na tym rondzie może jechać albo prosto, czyli tam, gdzie powinien, żeby kurwa dojechać jak najprostszą drogą do swojego celu, ale zamyśla się, bo, bo jest mu to jest to jego taki perk, że, że czasem nie myśli, tylko jedzie na, na, z klapkami na oczach, jak ten koń i wjeżdża w tym rondzie w lewo i zjeżdża na autostradę. I myślę sobie w tym oh, momencie... Nie. O kurwa, pojebałem drogę, nie? Jest, jest kurwa źle. I teraz patrzcie. Jak się wjeżdża na tą autostradę, z tego ronda, od samego początku ronda jest jest krawężnik, jest... A może ja to by... już na tę ronda źle wjechałeś i pojechałeś w lewo na Rondzie. Nie, nie, zarobiłem to, do... zarobiłem to dobrze. Nie byłeś Uważam. w Anglii ostatnio? Nie, nie, nie, czasem? mam mam lat jak, jak, jak w jak w się jeździ? Co? Dobrze chyba, Nie po z dobrej z stronie jeszcze. Przestań, przestań, przestań. No? Nie, nie, nie. Z zakładamy, że jestem normalnym kierowcą i umiem wjeżdżać na rondę i zjeżdżać. normalnym samego. to jest no. jestem. normalnym to jestem, no. I teraz, yy, tak, od samego tego ronda yy, obydwa pasy są oddzielone pasem zieleni. Czyli jest krawężnik i później <śmiech> zaczyna się betonowa barierka, która się ciągnie przez cały obręb tego, tak jakby, czyli aż do samych zjazdów, końcowych zjazdów na autostradę. Nie masz po prostu możliwości, żeby wjechać jakoś na pas przeciwny nie ma nie ma po prostu takiej... No, no za chuja po prostu nie wiedziesz, chyba, że monster takiem napierdalasz. A nie napierdalasz, więc nie dasz rady. No i teraz, pallich o to, że tam musiałem kawałek tej autostrady przejechać i właśnie, byłem zmuszony... W sensie pod prąd. Nie, nie pod... <śmiech> <Kurde. Aha>. <śmiech> nie <śmiech> jesteś tu gdzie ja <śmiech> chyba. No, no ale może dalej. Nie byłem... W... Nigdzie nie miałem takiej możliwości, żeby jakoś przeskoczyć na przykład na ten pas, że, który jedzie w przeciwną stronę, żeby zrobić jakiś jutern szybki i, i zawrócić do tego ronda. Po prostu jak wjechałem na to rondo tutaj u nas w Bełku, tak wyjechałem w Żorach, bo w Żorach był najbliższy zjazd. Mhm. I nie miałem przez całe te, nie wiem, tam chyba 5 albo 7 kilometrów, jest już teraz nie pomnę, w każdym bądź razie nie miałem cały czas yy, możliwości, żeby zjechać gdziekolwiek indziej z tego, żeby gdzieś się wbić, po prostu zawrócić, ani takiej możliwości nie było. No, no. Także cały czas zachodzę w głowę, jak temu dziadkowi udało się wjechać na ten autostradę no, pod tą... Dwa jak razy. jak on tam wjechał, jak, jak to... Może jak właśnie to wrócił z Anglii. Nie, stary, nie rozumiesz. Kurwa, w, w, w Słupsku czy gdzieś tam z Anglii wrócił. Gat, to, to, to, to nie można z Anglii do Słupska wrócić? Nie. A cię to serdecznie. w ogóle nie pojmujesz tego. Jak jedziesz samochodem, no. to fizycznie nie ma możliwości, żebyś ty wjechał tam, gdzie nie trzeba, tam gdzie nie ma. być już jeszcze po stronie. No. No, gościem, może tak robił no. Z tym gościem jechała ponoć niewiele młodsza pasażerka, czyli zakładam, że była to jego żona. Albo córka. I teraz, I teraz, uwaga, no albo to, to córka to w ogóle jeszcze lepiej, bo jak młodsza, to, to lepsza, nie? Anyway, on sam nie był w stanie dwa razy pod rząd strzaić, że wjeżdża pod prąd, ani nie zrobiła to tego osoba, która, która siedziała jako pasażer. I ponoć kontakt z gościem był jakoś utrudniony według zeznań policji. Tak to, tak to przynajmniej wynikało. I teraz... teraz Kurde, i tak, tak jest dla mnie gość czarodziejem, nie? Że w tym momencie po prostu przypomniała mi się ta, ta historyjka, jak, jak jechałem samochodem, że, że kurde, jak to zrobiłeś, chłopie, jak, jak oszukałeś system? Dla jak mnie... jechałeś pod prąd na autostradę? Ja, ja chcę wiedzieć, kim była ta pasażerka. Kto, no. Kim są jej rodzice, nie? Że ona wsiadła do samochodu z osobą, który, z którą praktycznie nie ma kontaktu i jechała na autostradzie pod prąd i, i miała to w dupie. Nie? Znaczy, to jest jeszcze pół biedy, nie? Ale ta osoba, która, która prowadziła ten samochód, przypominam, że już miała odebrane prawo jazdy. I zrobiła dokładnie to samo dzień wcześniej, nie? Ale wiesz, no także też. jak to nie jest jakieś Ultimate Skoro. To Zawodnie był jakiś dziadek, Szymon, no to może on po prostu już automatycznie żył, nie? No to Rzeczy, rzeczy się działy, Tak robił to, co robił przez ostatnie 40 lat. Nie? No nie umiał nie sobie automaty, automaty zaktualizować i jeździł na starym i zawsze go prowadził na, na, na A, to pod no. Albo w ogóle jeszcze miał starą automatę i nie było autostrady na niej. O. No właśnie. <śmiech> no miał starą autostradę i nie było automapy na niej. Nie, nie, ja widzę, co ty tu chcesz zrobić. Przestań w tej chwili. <śmiech> Dobra, ale nie, bo chciałem powiedzieć, że to często się zdarza, że ci starzy ludzie właśnie robią takie cuda na autostradach. Ktoś tam właśnie w komentarzach strasznie się sobą I... na temat pewnej Niemki, która też się wieba u nas pod prąd. Chyba I... jakiś czas, no, mów, tak, no. tak. I dostała tylko 100 zł kary. No. i eskortę policji. Policja eskortowała po drodze aż do jakiegoś tam zjazdu. Ile kary dostała? 100 złotych. W Niemczech? Nie, Niemka. w Polsce. w Polsce. Aha. I De facto też, też kontakt z nią był utrudniony. Myślałem, że była Niemka, Niemka w Niemczech dostała w złotówkach kary. No i właśnie to jest, u nas to jest nieprawdopodobne, to co mówisz, nie? że policja komuś pomaga i to jest chore. No. Ludzie nie potrafią, ludzie po prostu są oburzeni. Nie? No to, jest, to, jest to jak ten, jak w Ameryce na Radio Zachpisze. Y to protect and serve, nie? Czy no. serwis, coś takiego. No. To, to u, nas, u nas powinno pisać In jail, no one hear your scream. <laughs> to jest akurat żart z gira nie wymyśliłem tego samo. Ale A dobrze, że to ty dałeś. Tak, tak ale dobrze, dobrać. że podałeś źródło. Podawać źródło no, no. jest ważne. Trzeba, no. trzeba. No, także Dobra. to będzie na dzisiaj, nie? No wystarczy. Wystarczy, wystarczy. No to ten, to żegnamy się. A nie wszystkimi. mamy jeszcze, aha, dobra, dobra. Już nie mamy, To już nie mamy myślałem, już. Że, że, to, że to nie wszystko, ale okej. Okay. Ale to już wszystko, już. To żegnamy Pomyliłeś. się z Państwem w takim razie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. Bawiliście się równie dobrze, co my. Także no, patrzcie yy, z nadzieją w przyszłość patrzcie w gwiazdy, wierzcie w miłość. Tam sięgajcie, y... gdzie wzrok nie sięga. I żegnają się właśnie Za, Zawsze Wiśniewski. pomagajcie starszym i zawsze miejcie i, i, do przy sobie coś, zwierzęta. czym można rozpalić ognisko. I zawsze tak. też miejcie przy sobie przekąskę dla zwierząt. I miejcie, <śmiech> <śmiech> I miejcie coś, Ż... czym można rozciąć tytkę, -ty to, to pomaga. Tak, no, no, no, żeby się uwalnić. <śmiech> Okej, okay, żegnamy się z wami w takim razie, żegna się redaktor Szymon również. Żegna się Wiśniewski redaktor. I Jacek. Na razie, cześć. No, Jacek nie jest redaktorem. You... No, ja jestem jesteś reaktorem. <grym> A, to jesteś już reaktorem. <grym> re re re Dobra, A, wyłącz, wyłącz okay, już. No. Wyłączam, no, wyłączam. To nara. Enjoy the music.